I tym oto optymistycznym akcentem zaczęliśmy drugi odcinek trzeciego sezonu Sondy. To jest y, trzeci sezon, trzeci odcinek, który będzie drugim. Dokładnie. Tak, tak, tak, tak. Wszystko według planu, czyli czyli dobrze. Czyli dobrze. Dzisiaj będziemy mówili o przykrętach w internecie. Czekaj, najpierw muszę sobie przekręcić monitor. O, teraz dobrze, tak. Zatem, może ja zacznę. Bitomat.pl Czyżby pad nie piwo, a pad no taki dosyć dziwny pad ponieważ y, zginęły bitcoiny które były przechowywane w tym internetowym kantorze i tutaj damy źródło do, do niebezpiecznika, tak? będzie w show notesach, żebyście mogli przeczytać i może Patryk będzie kontynuował, proszę Cię nie, nie żryj mi tutaj do mikrofonu. No przepraszam, zapomniałem, że to się nagrywa. Wszystkich serdecznie przepraszam. A, SMS za złotówkę. Dokładnie. A, SMS za złotówkę. Nawet mój kolega raz wysłał. Miał kosztować złotówkę na mega wideo. 30 zł zapłacił. Bardzo zadowolony jest teraz. Tak. Ale to chyba zabronione jest teraz. Tak mhm. właściwie. Niemniej jednak było napisane, że złotówka. I gwiazdeczka. Pierwszy SMS za złotówkę. Potwierdź. Co ciekawe, co ciekawe, mama raz chciała właśnie coś takiego zrobić. I no ja mam konto PayPal, nie? I tam w regulaminie jest napisane, że złotówkę to przez PayPal. No dobra, zapłaciłem jej tę złotówkę. I co? Po miesiącu pieniądze wróciły. Z jaką adnotacją, Że odbiorce nie istnieje. Dobra. Także ewidentny przekręt. Takich jest sporo w sieci. No dobra. Kliknąłeś pierwszy o 13, 13, 13 setnych i 13 jakichś tam części setnej sekundy. Jesteś 1500, 500, pięćset pięćset pięćset pięć pięć pięć pięć pięć przecinek bla bla bla bla bla userem odwiedzającym tę stronę. Dokładnie. Kliknij, aby wygrać. Gratulujemy. Konfetti. Wihihi. Dupa Dobra. Tak, a twoje IP zostało wybrane. Tak, zostało wybrane jako jedno z niewielu IP na całym świecie. Sprawdź swoje IQ. Wyślij SMS-a za jedną złotówkę. Pod spodem napisane SMS 1095. Należy wysłać dwa SMS. Dokładnie. Poza tym, przyspiesz swój komputer, usuń wirusy i tym podobne. Odkurzacz, wyczyść rejestr, przyspiesz działanie procesora. 95% osób nie zna prawidłowej odpowiedzi. Czy ty znasz? Czy kobieta kręci się w odpowiednią stronę? Czy może kręci się w prawo czy w lewo? Na, na fotografii jest mężczyzna czy kobieta? W wieku rozrodczym czy nie? W ciąży i czy ma okres? ile widzisz rąk. Poza tym ransomware, czyli eee. takie fajne oprogramowanie, które szyfruje tobie zawartość dysku i informuje, że odszyfrujemy tobie, no będziemy tacy dobrzy, tylko najpierw musisz nas wspomóc drobną opłatą na numer konta banków Kaimana. Dokładnie. Ale nam no, się to udało ładnie. No. No ale dobra, wracamy do wyliczanki, czyli Naga Madonna, Celine Dion, Britney, Britney Spears, Spears, Brzydal. I inne panie w spamie e-mailowym, tak. które zachęcają nas najczęściej do pobierania załączników w formacie jpg.exe. <laughs> <laughs> o boże, nie, jak ja to zobaczyłem pierwszy raz, to myślałem, żeby my się popłacać, śmiech. No to co? Dalej? Dalej. Co tam mamy? O, nasz ulubiony news od 15 odcinków Soundy. Szef koncernu Apple. Czy tam Apple? Zależy jakim akcentem mówisz. A po jak będzie? Apple? Apple? Apple? Nie żyje. Chura. Swoją drogą ciekawy ten news w świetle tego, że Steve... Postanowił zrezygnować z funkcji CEO Apple. On tak naprawdę nie żyje tylko, wiesz, to jest taka przykrywka. Wszystko pod. pod, pod by kolosalny błąd Google? Tak samo jak y, przedwczesna wieść o upadku pewnych linii lotniczych? Po czym mało nie upadły. Czy upadły? No to była przedwczesna wieść. Tak, tak. tak prorocza, nie? No. Oj, oj, oj. Co to będzie z tym Apple? Kiedy no Steve odszedł? taką melancholijną melodyjkę proszę odstawić, tak. O Stewie, czemu żeś odszedł? Okej. Okay. Jeżeli zdobędziemy tysiąc lajków, fejwów i fanów, to coś tam zrobimy, nie wiem, przebiegniemy nago przez miasto. Ale ja znalazłem lepsze. Na fejku było 300 tysięcy osób, jeżeli kliknie lubię to, a było już 315. Ja kliknąłem, kiedy było około 50 tysięcy, to jakaś fajna koleżanka prześpi się ze mną. Ja wsparłem kolegę, naprawdę wsparłem go. I tym sposobem zbieramy sobie duszyczki na Facebooku i później sprzedajemy jakiejś agencji reklamowej ten profil, tudzież event, tudzież coś i ci wszyscy, którzy kliknęli like bądź dostają, dodali do znajomych dostają spam. Dokładnie. Mielona. Mielonka, dokładnie. Mielona. Mielona. Okej. Okay. Apple i śledzenie użytkowników przez internet luzerów, jeżeli używają Apple luzerów. Była swego czasu afera, że iPhone przesyłały do serwerów Apple lokalizację. <grywki> Ja myślę, że oni tak naprawdę grali jakieś y, gry takie strategiczne i każdy człowiek, który chodził tam coś rysował, jakiś tam obraz powstał, ewentualnie y, jako byliśmy żywe moby w jakiejś internetowej grze Apple. Czyżby ludzki generator fraktali? Chociażby. Ale wiesz, to musiałoby być ładne. No ciekawe, ciekawe. Podobno Dobrze, każdy, kto chciał, mógł zobaczyć sobie Ściągnąć ze swojego iPhone'a, tudzież z iPhone'a kolegi, koleżanki, dwójka Staszka. Tak, zobaczyć jakie ciekawe miejsca odwiedzają. Czemu co 5 minut chodzi do Kibla? Dlaczego tak trzęsie ręką? Ja pierdolę. Tutaj mam dygresję. Słyszałeś o tym, że powstały kilogery, które na podstawie odczytów z akcelerometra telefonu potrafią odgadnąć, jakie hasło wpisałeś? lol co prawda na razie działa to tylko z klawiaturą numeryczną aczkolwiek były ładne schematy jak wyglądają ruchy telefonu telefonem żeby wprowadzić konkretną cyfrę to za zaniebezpiecznik.pl ten niebezpiecznik coraz bardziej mi się podoba <śmiech> no dobrze co jeszcze powiesz hmm co tu jeszcze mamy a rangi na forach tak, piwa, inne wina um, udzielający się ekstremalnie super wyślij tylko 10 zł a będziesz podkreślony na biało dokładnie ale będę, czyli, fajny, ale będę fajny czyli coś co ostatnio mi wpadł w ręce artykuł pod którym podobno administrator forum pewnego o tematyce warezowej przy, przyznaje się jaki to mał pomysł na przekręt życia otóż za jakiekolwiek zdjęcie bana, warna albo czegokolwiek trzeba zapłacić a jego to przecież nic nie kosztuje i pisał, że za darmo rozdaje wszelkie bany, wymyśla jakieś naj nie... <śmiech> najbezsensowniejsze ty pororo <śmiech> <śmiech> <śmiech> za, mało piwa. za mało piwa czekaj właśnie, dotankujemy się jakieś najbardziej bezsensowne powody. No i widzisz i poszło od razu, no. A później ludzie wysyłają smsy, przelewy i inne piwa. A tak właściwie ja się cały czas zastanawiam nad pracą właśnie moderatora na forum. 60 zł za godzinę. Godzinę ogarniesz codziennie 60 zł. W akademiku i tak nie ma co robić. Okay. No co, cały dzień będę robił. No co, no co, no co, no co, no co. No, no, no, no, no. Grał, filmy oglądał, Przekładał dziewczynę z boku na bok. No dobra, sprawdziliśmy już swoje IQ, zatem trollowanie artykułami przez redaktorów portali internetowych. Czemu tu poprawiłeś? Ja to napisałem wp.pl, bo to jest główny portal, który oglądam. Wchodzisz. tam Adamek upadł. Potem okazuje się, że potknął się przed hipermarketem, ewentualnie popełnił błąd ortograficzny. Nic. 0% trafienia. Zawsze ten news jest taki, taki żaden, taki... Oj tam, wiedzą jak przyciągnąć czytelników. To jest takie, taka głupota, że coraz częściej zastanawiam się, czy nie zmienić po prostu swojego porannego czytajka newsów, ale nie ma nic lepszego. No. I tym oto pięknym sposobem dotarliśmy do końca odcinka. Teraz żenujący żart Patryka jaki żart taki a a wiem no a właściwie to nie jest żart tylko prawdziwa historia wiesz że zawiesili Andrzeja Lepera w prawach y, tego całego szefa samoobrony jak to no po podobno go zawiesili hmm? spaliłeś <laughs> ale nie spaliłem spaliłeś do ci a jako, że Krzyżman pod ostatnim odcinkiem powiedział, że to jest najgorszy odcinek, jaki kiedykolwiek widział... To ten będzie lepszy, znaczy gorszy, sorry. <głosy> to mu powiemy, że śmierdzi. Dawno nie śmierdział. Dodatkowo powiem, że jego strona w budowie jest do dupy. Nie podoba mi się w ogóle, że to jest, że jest w budowie. Nie podoba ci się, że jest. <głosy> że, że jest, tak, że jest. Taka głupia. <głosy> A coś miałem mówić. Tak powracają gratisy na koniec odcinka. A raczej pod odcinkiem będzie chyba dwa. W porywach do trzech linków. E, oprócz tego, o czym mówiliśmy, linków to będą też linki do śmiesznych rzeczy. Typu Look. Ja, ja jestem twój AUTOMOBILEN Automobilek? Tak i Jeszcze będzie, kojarzycie taki sketch, żart, historię pana Bałtroczyka, ja to znałem kiedyś jako kawę ale on to opowiadał jako taki z taki życia wzięty fakt o żerówce, że podobno żerówka raz do buzi nie jest już wyciągalna, jak się okazuje jest wyciągalna, nawet wystrzeliwywalna, i żegnają się Maciej Minimal 2, który się nie przedstawił na początku i... I Patryk Szwancolot, który też się nie przedstawił na, na początku. początku. Dziękujemy, White Power! Dokładnie, kochajcie się i lubcie, byle tam pa... mieszane pary, nie? No tak, e, tak. No i wszystkiego najlepszego tak. na nowej drodze Sł życia, temu kto nam się żenił ostatnio. <śmiech> Słonik za słonikiem? Nie, nie. Dwie trąby? Źle. You're doing it, it wrong <laughs> Dobra, enda, enda, enda no. Finish, cięcie No coś ty